Zrobiliście to, czego wymagało od was ojczyzna, powiedział Peter Magyar, lider opozycyjnej partii Tisza, która według wstępnych prognoz wygrała wybory parlamentarne na Węgrzech, zdobywając 138 mandatów w liczącym 199 osób w parlamencie. Fidesz Wiktora Orbana zdobył 55 mandatów. Dane oparto na cząstkowych wynikach. Ostateczne wyniki poznamy prawdopodobnie w sobotę. Do głosów krajowych zostaną dodane te oddane za granicą. Tymczasem, wygrana opozycji na Węgrzech może oznaczać, koniec azylu politycznego dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Były zastępca ambasadora na Węgrzech, profesor Bogdan Guralczyk uważa, że Peter Madzier jasno określił swoje stanowisko w sprawie azylu dla polityków PiS. Już kilkakrotnie zapowiedział, że pierwszą wizytę złoży w Warszawie i uroczeście zapewnił, że ci panowie w Budapeszcie przebywać dalej nie mogą. Czyli będzie ruch w tej sprawie na pewno. Tymczasem Viktor Orban oświadczył, że wyniki wyborów są bolesne dla jego partii. Zapowiedział, że Fidesz będzie służył narodowi będąc w opozycji oraz, że nigdy się nie podda. Napięcie wciąż jest wysokie po fiasku rozmów pokojowych Stanów Zjednoczonych z Iranem. Amerykańska armia ogłosiła blokadę morską Iranu. Według komunikatu dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych dziś o 16.00 czasu polskiego rozpocznie się blokada wszystkich wpływających i wypływających jednostek z portów irańskich. Dodano, że siły dowództwa centralnego nie będą utrudniać swobody żeglugi statkom przepływającym przez cieśniny Ormuz do i z portów nienależących do Iranu.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 Trwają powroty z weekendu na polskich drogach. Spory ruch. Policja apeluje zatem o ostrożność za kółkiem. Weekend był tragiczny na Pomorzu. W pięciu wypadkach dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne. W powiecie bytowskim 37-letni kierujący Volkswagenem stracił panowanie nad pojazdem, po czym wielokrotnie dachował i uderzył w drzewo. Niecałe dwie godziny później w Żelistrzewie w powiecie puckim kierujący pojazdem Audi po wyjściu z łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Mówił Łukasz Kirkuć z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. W obu przypadkach kierowcy zginęli na miejscu. Dołączamy do apelu mundurowych o zdjęcie nogi z gazu i zdrowy rozsądek za kółkiem. Jazzowe Fryderyki zostały rozdane. W Muzeum Historii Polski w Warszawie odbyła się gala muzyki jazzowej Fryderyk Festival 2026. Statuetkę w kategorii jazzowy artysta, artystka roku otrzymał Dominik Wania, a nagroda dla najlepszego kompozytora trafiła do Nikoli Kołodziejczyka. Ja jestem osobą, która uważa, że jazz to jest takie, taka współpraca i zawsze pisałem utwory dla konkretnych muzyków, to są utwory dla ludzi, do słuchania dla ludzi, nie jest to muzyka z komputera zupełnie i, i jazz jest taką świetną egzemplifikacją tego, że co można zrobić, jeśli się współpracuje razem w jakimś szalonym celu. Złotego Fryderyka dla artysty, szczególnie zasłużonego dla polskiej kultury, przyznano zmarłemu w ubiegłym roku Stanisławowi Sojce. Wśród nominowanych do nagrody Fryderyk 2026 były płyty Polskiego Radia i związani z nim artyści. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy słabe opady deszczu lokalnie na południowym zachodzie Polski, a nad ranem spodziewamy się silnych mgieł ograniczających widzialność. Na termometrach od 3 do 7 stopni. W ciągu dnia będzie oczywiście znacznie cieplej od 12 stopni na wschodzie przez 14 w centrum do 18 na południowym zachodzie. Słabe opady deszczu możliwe na krańcach północno-zachodnich. Jedynka Polskie radio. 8 minut po północy. Dziś poniedziałek, 13 kwietnia i 103 dzień roku. Schód słońca 5.46 zachód o 19.28. Czas na krótką kartkę z kalendarza. 334 lata temu zmarł Samuel Kmicic, chorąży orszański pułkownik wojsk litewskich w czasie wojny ze Szwedami. Był pierwowzorem jednego z głównych bohaterów powieści Potop Henryka Sienkiewicza. 143 lata temu profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia azotu. 96 lat temu w Łodzi rozpoczęło działalność Muzeum Sztuki kolekcjonujące przede wszystkim sztukę awangardową. 59 lat temu w Warszawie w sali kongresowej odbyły się dwa koncerty The Rolling Stones. 56 lat temu z ust kapitana lecącej w stronę księżyca rakiety Apollo 13 padły najsłynniejsze słowa w dziejach misji kosmicznych. Houston mieliśmy problem. Eksplozja zbiornika z tlenem zmusiła astronautów do zmiany planu lotu, ale całej załodze udało się wrócić na Ziemię. 40 lat temu Jan Paweł II jako pierwszy papież odwiedził synagogę. W rzymskiej synagodze większej spotkał się z naczelnym rabinem Rzymu Elio Toafem. 36 lat temu Związek Radziecki przyznał się do zbrodni katyńskiej. W komunikacie rządowej agencji TAS oficjalnie potwierdzono, że polscy jeńcy wojenni zostali rozstrzelani wiosną 1940 roku przez NKWD. Imieniny obchodzą Ida, Jan, Maksym, Małgorzata, Marcin, Przemysł i Przemysław. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.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 Muzyka nocą. Dziewczyna o perłowych włosach ze łzami na twarzy o wolnych Węgrzech i słońcu dziś skrycie marzy. Choć lęki odławił, gdy głos swój do urny niosła, jedności z innymi do wielkiej nadziei dorosła. Tak brzmi tekst tej piosenki. Dziewczyna o perłowych włosach troszeczkę zmieniony pod dzisiejsze wydarzenia, ale... Oczywiście sama istota, że była dziewczyna, że miała perłowe włosy i że była Węgierką, pozostaje aktualna. Niech noc będzie z nami. Witamy serdecznie Tomasz Cieślak, Kajetan Janrzej Tłokoscy i Paweł Sito. I rozpoczynamy właśnie po węgiersku, bo w Budapeszcie jest dziennikarz i publicysta Mateusz Durlik. Witam cię serdecznie jeśli dobry wieczór, dzień dobry, nie wiem w sumie jak... A my mówimy właśnie, niech noc będzie z nami. I wtedy to właściwie jest, tak. wiesz... Właściwie nie ma kłopotu. Mateuszu, co się teraz dzieje w Jaka, Oddaj mi nam atmosferę, bo tutaj w studiach publicystycznych cały czas liczyliśmy, ile głosów, czy będzie większość konstytucyjna i tak dalej. Okej, okay, jakieś tam sondaże, jakieś tam opinie, jasne. Ale no chyba nas tak naprawdę ciekawi... Czy coś się dzieje, czy jest jakaś impreza teraz na, y, ludzie są na ulicach, jakie są, y, mówisz, właśnie powiedziałeś mi, że przed chwilą wróciłeś z, y, do hotelu, czyli co tymi ostatnimi godzinami robiłeś? Tak, ja wróciłem przed chwilą do hotelu, bo o piątej rano mam samolot, więc, więc już musiałem, ale to jest no, absolutnie niebywała, nieprawdopodobna historia to, co się wydarzyło na Węgrzech i ja żyję 44 lata i nie doświadczyłem jeszcze nigdy czegoś takiego. Jeżeli miałbym to do czegokolwiek porównać, to jak czasem oglądacie pewnie w telewizji, jak któryś kraj zdobywa mistrzostwa, Mistrzostwo Świata w piłce nożnej, no to tak tą celebrację mniej więcej można porównać. To, co się dzieje na Węgrzech, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Widać wszystkie emocje. To jest płacz radości. Ja nie wiem, czy wy słyszycie, ja jestem na, na czwartym piętrze jestem w hotelu i słychać krzyki z ulicy dobiegające. Niebywałe, no, naprawdę niebywałe. Mi się nawet trochę udzielała ta atmosfera tych młodych osób, które się wtulają w siebie, płaczą ze szczęścia. Ale obcy, nie znający się? I, nie wiem, trudno jest mi powiedzieć, Aha. czy oni się znali, czy nie. Ja wrzucam, jak sobie wejdziecie na mojego Instagrama, Mateusz Durylik, ja wrzuciłem bardzo dużo relacji dzisiaj z tego, co się działo. No, po prostu ludzie się tulą do siebie, płaczą w metrze. Jedni, którzy zjeżdżają do metra z tymi, którzy wyjeżdżają z metra z wyciągniętymi rękami, przywijają sobie piątki. Cieszą się. To, to, to, to nie wygląda, jakby to były wybory. To wygląda na coś znacznie, znacznie poważniejszego, czegoś, co wywołuje dużo większe emocje. No i przeszedł wiatr zmian po 16 latach. Madziar zdobył, to już policzyli, 99% głosów i ma ma większość konstytucyjną, to, to, tak zwaną super To było 138 mandatów na 199 możliwych, więc. No dobrze, a teraz, to teraz troszeczkę prosić zimnego, bo i przecież jeszcze będzie 400 czy 500 tysięcy głosów z zagranicy. Czy one nie odbiorą tych takiej większości? Policzono 98% głosów. No to jeżeli. No nie, nie, nie, nie. Zagraniczne będą przychodziły no... listownie. Więc więc to się jeszcze, to się jeszcze może, może zdarzyć. Ale dobrze, zostawmy to. Nie sądzę, żeby to było aż taki, bo to musiało być pięć znaczy, głosów ja jestem, nie. Mam taką stronę węgierską, która która pokazuje, ja nie znam wcale węgierskiego, ale to jest strona, która pokazuje procent przeliczonych. Nie wiem, nie wiem. Poczta Polska może by to tak w ciągu jednego dnia zrobiła, ale tam czekamy na, na, <głosy>, głosy, na głosy listowne. No. Y Powiedz Dobrze, jeszcze chciałem spytać ciebie, y no ale jak w tym wszystkim, w tym metrze i tak dalej y wyborcy Or Or Orbana i Fidesu się czują? Czy nie, nie są wściekli jakoś nie... Nie, nie, nie, nie. To znaczy, ja, ja nie wiem, czy oni tam byli, bo, bo nawet jeśli byli, no to w tłumie tej radości, no to zostali jakoś tam, powiedzmy, skonsumowani. Natomiast sam Orban zadzwonił do, do Madziara i ja byłem jeszcze w tej chwili, na wiecu, w, w tym momencie na wiecu, kiedy Madziar o tym mówił, że zadzwonił do niego Orban i mu pogratulował i Przyznał się do sromotnej porażki i powiedział, że będą musieli funkcjonować w opozycji, więc zdaje się, że on sam już wie o tym, że to już się nic nie zmieni. Ale zobacz, to jest, i to jest pierwsza wiadomość o tym człowieku, Orbanie, od wielu, wielu lat, która wydaje mi się w ogóle no, bardzo okej. Okay. Nie tak, że okej, okay, czy, czy, czy no, niech A będzie. Tak jak człowiek się zachował. Zachował się jak człowiek, naprawdę. I dlaczego? Dla, dobra, okej, okay, nie będziemy rozliczać... Yy, dyktatury. dlaczego tak słabo y, tę dyktaturę y, tworzyła. Y, powiedz mi, czy y, ludzie się, y, nie wiem, jakoś swoje życie y, prywatne y, uzależnili od y, polityki? Czy to było tak, że y, osoby, które y, y, zaangażowały się w to, gdyby wynik był inny, groziły, że wyjadą za granicę? Czy jak... Y, no ja tutaj przyjechałem, jak już doskonale, bo mieliśmy przyjemność rozmawiać ze sobą wcześniej, ja tutaj przyjechałem wyłącznie na wybory, więc wszelka moja aktywność jakąkolwiek, jakiejkolwiek wykonywałem, poza czynnościami fizjologicznymi, była związana z wyborami, więc nawet jak szedłem do restauracji, zamawiałem jakieś jedzenie, to oczywiście, czyli oczywiście pytałem, zamawianie, jedzenie, zamawianie jedzenia traktujemy jako yy, czynność fizjologiczną w tym momencie. No, to, skoro. no, więc, no więc część czynności fizjologicznych nawet była z polityką związana. <gry> okay. pytałem, pytałem pracowników, na przykład kelnerki czy kelnerów w restauracji. No i to też były takie, takie odpowiedzi, które no powiedzmy, że mogą napawać optymizmem. Miałem dziewczynę, która po raz pierwszy na Węgrzech w ogóle jest taka tradycja, że się dostaje taką bransoletkę płócienną, chyba, to się tak mówi, na rękę w barwach flagi węgierskiej na 18 urodzinie, kiedy otrzymuje się no, tą możliwość już wzięcia udziału w wyborach i ta dziewczyna powiedziała, że ona pierwszy raz weźmie udział w wyborach. No i opcji no, niż głosowanie na Pisa. i jeśli PISA przegra, to ona wyjeżdża z Węgier. No były sytuacje, w której byli e, starsi ludzie, którzy brali już wielokrotnie udział w wyborach, na przykład tam, nie trzy czy cztery razy wcześniej i powiedzieli, że e, na no, pierwszy raz będą głosowali e, no, trudno głosować więcej razy na PISE, skoro jej wcześniej nie było. Natomiast e, no, głosują pierwszy raz w tej chwili na taką partię, która ma realne szanse zwycięstwa, ale był też bardzo ciekawy przykład pana który mówił, że nigdy nie głosował, nigdy nie brał udziału w wyborach, ale jego 16-letnia córka go poprosiła, żeby w jej imieniu zagłosował na PISA. I on powiedział, że on pierwszy raz zagłosuje w wyborach i zagłosuje właśnie na PISA ze względu na swoją córkę. No Więc i teraz zrobiłeś to, Mateusz. Mobilizacja. Mateusz, zrobiłeś to, wycisnąłeś z moich oczu łzy. Bo ja, ja się cały czas wdrużam, na... Słyszę, że mój głos jest też taki słabszy trochę, bo ja dużo rozmawiałem, ale, ale ja się tym też wzruszam, bo to są naprawdę e, takie wyjątkowo emocjonalne e, momenty, jak się to widzi, jak się w tym uczestniczy, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. i, i Ja na elokwencję nigdy nie narzekałem, ale naprawdę momentami jest mi trudno dobrać słowa, żeby to e, opisać powiedz mi, czy jak, jak teraz, wiesz, czy jaką widzą już nadzieję, wiesz, bo to, no to walczyli o wygraną, ułów, usiedli, no i co dalej? Czy o tym myślą w ogóle? No to to jest, chyba, chyba w tej chwili to nie jest jeszcze ten czas, znaczy ludzie są ale byli ciekawi, no bo zaczepiali nas, ja jestem tutaj z moim kumplem, z Sebastianem i ludzie nas zaczynali, też słyszeli, że rozmawiamy po polsku, dopytywali na sposób przyjechaliśmy. Też bardzo dużo ludzi nie wiedziało o tym, że jest dwóch uchodźców politycznych z Polski, mianowicie Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, nie wiedzieli o tym, że, że Orban ich ukrywa. No i też powiedzmy, że solidaryzowali się z tym, że, że osoby, które. No jest prawdopodobieństwo, że małe prawo, powinny stanąć w prawdzie i i, no i tam powiedzmy, że spróbować się jakoś obronić, wytłumaczyć z tych, no jakby tam człowiek nie patrzył, to dość mocnych dowodów, jakie przeciwko nim ma prokuratura. E, się... Wiele rozmów i z Ukraińcami, którzy przyjechali tutaj w nadziei że Orbán straci władzę, że nie będzie stucia na Ukrainę tutaj, na Węgrzech, że w końcu przestanie się tam jakoś sympatyzować z Putinem. Wiele narodowości przeróżnych. No, ja byłem w, taki, w tym miejscu, no to chyba posługiwałem się wcześniej jakąś tam metaforą Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale... Takie tłumy to są spotykane na jakichś koncertach, nie wiem, Guns N' Roses jakby przylecieli, no to czy, czy jakikolwiek inny zespół, jakiś taki mocniejszy rozpoznawali. To były takie tłumy, że ja się nie mogłem stamtąd wydostać. Bardzo trudno było i ludzie naprawdę bardzo ciepło nastawieni, zadowoleni, uśmiechnięci i spłakani z radości i roztańczeni. i tam był, no, naprawdę był pełen przekrój emocji, te wszystkie emocje były związane z radością, z tego, co, co widzieli na telebimie. No i w ogóle już Peter Modior wyszedł na scenę, no to, to, to już było absolutnie szczyt euforii. No bardzo to ciekawe, co mówisz, wzruszające, yy, no i dające jakiś, nie wiem, wiatru w, w, w żagle, w skrzydła. Yy, no tak, liczę, że w 2027 roku w Polsce yy, się zmieni coś tak, na, na, w, w taki sposób, że, że faktycznie będzie real, władza miała realne sprawstwo, że, że będzie mogła na przykład nie odrzucić weto prezydenta, czy może nawet mieć większość konstytucyjną, no to należy czerpać w z tego, co się wydarzyło na Węgrzech, bo bo to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego, niebywałego. Dobra, bardzo dziękuję. Naprawdę mm, fajna yy, rozmowa, która pokazała naprawdę, jakie emocje, jakie yy, wzruszenia, a nie tylko jakie cyferki i procenty. Także dziękuję Ci serdecznie. Ja, ja, ja również bardzo dziękuję. I wracaj, wracaj do kraju. Mateusz Durlik, Mateusz Durlik, Mateusz Durlik-Żolibosz. Proszę szukać pod tymi hasłami. A, jeszcze jedno bo ty jesteś taki zbyt, zbytnik, taki, jesteś, taki hecarz yy, i z Sebastianem, o którym mówiłeś, pojechaliście. No dobra, powiedz o tym, sam powiedz, co chcesz, bo nie chcę za dużo powiedzieć. O tych, yy... Ale ja nie wiem, do czego nawiązuję. Do no Polsce, wiesz, do, do stojów, tego, co z kim... Tak spo... do, do strojów, tak, tak, tak. Tak, no wypożyczyliśmy w Polsce stroje. Ja wypożyczyłem sobie strój policjanta, a Sebastianowi wypożyczyłem strój księdza. No i tam jakieś scenki odgrywaliśmy dla żartów też w czasem z tą taką um, dość poważną sprawę, jaką jest polityka, wrzucić trochę, trochę żartu. No i sobie trochę pożartowaliśmy. Ja byłem policjantem. wjechałem e, w poszukiwaniu e, Zbigniewa Ziobry i Marcina Ron Romanowskiego, a, a Sebastian był księdzem, który był ich spowiednikiem, czy tam ich spowiadał. Więc no, zachęcam, żebyście wpadli e, na mój profil i sobie to obejrzeli. Dziękuję serdecznie. Mateusz Durlik yy, i teraz yy, inne tłumaczenie piosenki dziewczyna o yy, perłowych włosach niż to, które yy, przed chwilą, przed rozmową pozwoliłem sobie to przedstawić. Zespół Kult. A, Kult i Kazik, który głosował na Karola Nawrockiego. Karol Nawrocki, Kazik, Razem. Szarlaj Masz się, Kazik Staszewski, kult i dziewczyna o y, perłowych włosach. Proszę zapamiętać, że to była z czasów Orbana nagranie y, po węgiersku, nie z czasów Madziara. Y, przypominam fan y, Karola Nowackiego Cieszę się, że wśród naszych słuchaczy są również tacy. Y, proszę Państwa, y, dziś y, naszym gościem będzie muzyk, y, wokalista, który występuje w tej piosence, niestety coś nam z drogą nie wyszło i zaczynamy, pierwsze, pierwsze spotkanie będzie przez telefon. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, witam cię serdecznie. Cześć. E, posłuchaj, jeśli powiem tak, Benedek Gabor, to będzie, to będzie po węgiersku, bo najpierw jest nazwisko, a potem jest imię. Czy ty masz coś wspólnego z Węgrami? E, tak, e, część rodziny, no ogólnie bardzo dalekie korzenie, tak bym powiedział. A, czyli zgadza, tak, się, ja że, zgadza się, że Benedek Gabor, tak? Tak. Tak, no to dzisiaj gratuluję wobec tego Ci, yy, chyba że jesteś zwolennikiem Orbana, to oczywiście przykro mi bardzo. <laughs> nie, nie jestem zwolennikiem Orbana Okej, okay, dobrze, właśnie mieliśmy tutaj rozmowę o tym, co się dzieje na ulicach w Budapesztu I rzeczywiście to są tak, takie momenty, gdzie można pozazdrościć, że tam się nie jest Sądzę, że jeśli masz te korzenie, to chyba też emocje przeżywałeś Wiesz co akurat może nie ze względu na korzenie, no bo to jednak bardzo, bardzo dalekie, dawno temu ale tak z perspektywy po prostu myślę, że młodej osoby żyjącej w Europie, no to na pewno przeżywałem te wybory. No i powiedziałbym, że wygrała demokracja, więc ja się na pewno cieszę. Yy, dobrze, to teraz yy, wobec tego yy, trochę więcej. Yy, Gabor Benedek, yy, yy, muzyk, lider zespołu BNDK. bndk tak. Czy jakoś, jak wy mówicie nazwę? BNDK. Tak chodzi... A, BNDK. a Mi wychodzi tak BNDK. I, no i powiem tak, dwa bardzo, dwie bardzo znane postaci w zespole, czyli twój ojciec i kolega z wcześniejszych występów TILAW-u, czyli Sydney Polak, no a ty jesteś to następne pokolenie i świadomie powiedzisz, zaprosiłem ciebie, do ciebie do nas dziś samego bez wujka i daty. także liczę na to, znaczy, że tutaj muszę sprostować o tyle, że z Sydneyem, no on nie, jest, nie gra z nami w zespole wypuściliśmy singla, ale to było takie A. jednorazowe i to jest trochę osobne. A rozumiem, rozumiem rozumiem. i tam ta piosenka nazywała się Jestem z Polski Jestem z Polski Jestem z Polski i to jest mój kraj, ale ja, ale ja Jestem z Polski i to moje fatum, moje piekło Drapaczy chmur Na mnie srogo Znowu dobrze czuję twój chłód Nie rozpieszczasz pogodą Nieśmiertelny tej ziemi duch Radio. Za oknem zimowo zaczyna się dzień Zaczynam kolejny dzień życia Wygląda przez okno, na oczach mam sen A krochów się budzi z przepicia Autobus. skwita na drzewach, na krzewach Siekami z rzeki Kompletnie pijany Chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać Gdy patrzę w twoje oczy zmęczone jak moje To kocham to miasto zmęczone jak ja Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje Gdzie wiosna zwali oddycha Gdy patrzę w twoje oczy zmęczone Picie. Jest łożno i duszno, olewa na skeler i tak skończymy o świcie Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice Jesienią od roku przychodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Gdy patrzę w oczy No i taki program y, niezwykły, że gość, którego słyszeli Państwo przed chwilą y, poprzez y, telefon, teraz jest y, tutaj y, na żywo. Witam Cię serdecznie. Witam się również, no i jeszcze raz witam wszystkich słuchaczy. Tak jest. Y, jak ustaliliśmy, dzisiaj jeszcze raz powiem, że Gabor Benedek, y, bo masz węgierskie korzenie, a dziś nocy mieć węgierskie korzenie to jest w dobrym stylu. No tak. Tak, swoją drogą teraz w czasie, kiedy jechałeś przez, Warsz do Warszaw przez Warszawę do nas szła piosenka Warszawa. Czy to jest taki psikus twojego taty wobec Monika Staszczyka? Nie, nie nazwałbym tego tak, dlatego, że ten utwór nagraliśmy jeszcze jak grał w Tilawie. wiesz, że wygląda tak. No bo no. tak to wyszło akurat, że tak się złożyło, że my mieliśmy to już zaplanowane. Eee, a mój tata się rozstał z Dilawem. No więc tak to się złożyło. Ym, powiedz mi, jak sobie wyobrażasz ym, siebie na scenie muzycznej w Polsce? W Polsce być może nie tylko. Jaką, jak, jaka wizja to jest? Gdzie byś chciał dojść? Z jaką muzyką? Czy otwarty na zmiany muzyczne? Czy raczej trzymając się tego, co teraz robisz? Czy czasami myślisz o, siebie, o sobie w przyszłości? Myślę o sobie w przyszłości. No i też no na pewno nie trzymam się tego, co robiliśmy, bo do tej pory robiliśmy raczej utwory takie bardziej nowoczesne, trochę taka alternatywa rockowa. Obecnie album, jaki? Nagrywamy, właściwie nagraliśmy już w większości, e, pod tytułem Vintage. No będzie właśnie Vintage, rok, lat 70. ale nie tylko rok, taki cały przekrój nawiązań e, do takich korzeni muzycznych. Więc to jest idea na ten album i to jest coś, na czym teraz się skupiamy. Więc w tym momencie powiem, że widzę się w przyszłości właśnie na scenie y, z muzyką rockową, ale to dla ciebie to jest Bitwa Waldem y, tamte czasy. Ja ci powiem, że ja, ja, jako y, człowiek urodzony w latach 60., y, kiedy w naturalny sposób y, hipizowska muzyka, początek lat 70., y, y, jakiś, jakiś y, zespoły, y, nie wiem, jazz, jazz rockowy i tak dalej omijam całą, całą kwestię y, tak zwanej muzyki y, progresywnej, jakiejś tam Jeff Tal, jakiś y, y, y, no nieważne Led Zeppelin i tak dalej po prostu, której y, wyjmuję z, ty, z, tą, z tej muzyki lat 70-tych, to y, ja się teraz uczę tej muzyki, wiesz, że, że y, nie byłem w że tamtych y, czasach y, świadom, odbioru muzyki, teraz sobie po prostu rok po roku yy, po prostu uczy się, co tam wtedy było, ale to, to było moje pokolenie, yy, nieświadomość mojego pokolenia, tak? Na ciebie to jest kilka innych. Cieka jestem, jak to właśnie, wiesz, jak, yy, jak akurat to trafiasz, nie? Bo, bo są lata 80. w których nie, no, tak samo naturalnie nie, nie znałeś, żyjąc 90. i tak dalej, czyli no, kilka pokoleń muzycznych, kilka epok właściwie. I jak się w niej yy, odnajdujesz? Powiem tak. Ja na co dzień do tej pory słuchałem samemu muzyki z lat 90. -tych. Przede wszystkim Oasis. Mhm. Jestem team Oasis, jeśli chodzi o bridge mhm. Ale zacząłem też właśnie słuchać lat siedemdziesiątych, no więc odkrywam ogólnie. No ja tego również nie znam. Dużo jest nawet mniejszych wykonawców, których ja nie kojarzę i właściwie codziennie znajduję jakieś nowe utwory. I wiesz, co ci radzę? I mów tak po prostu. Odkrywasz, nie znasz, żeby ktoś, nie, nie, żeby ktoś cię nie zaczął egzaminować. Nie? Po prostu od razu powiedz, że wiesz, że po prostu odkrywasz. No wiesz, słuchasz, to no, fajne, no fajne. Tak. To, to cię inspiruje, nie? No ogólnie no to jest tak jak, tak jak powiedziałem, poszukiwanie inspiracji cały czas. Ale też nie takie, że chcę coś skopiować. No nie, po prostu buduję taką w głowie jeszcze, bo mam dopiero 20 lat, bazę mm, inspiracji muzycznych. Mhm. A ja tu powiedziałem o y, szczytnego Polaku, który właśnie brał udział w y, tamtym y, utworze. Czyli on nie jest w waszym będzie, no to kto poza Jankiem i tobą? E, na ten moment z różnymi muzykami współpracujemy. Aha, aha. Ym, bo Czyli... na przykład w ostatnim singlu Będzie Dobrze y, na bębnach gra gościnnie Hubert Gasiul natomiast na scenie też mamy inny zespół mhm. dobra, to na razie żebyśmy tak nie, polską muzykę tutaj nie za bardzo zagrzęźli to Stranglers i No More Heroes More Heroes i The Stranglers. Powiedz mi, Janku... Powiedz <laughs> tak z Siedzi chyba. przede mną Benedek, a ja do niego, Janku. Przepraszam cię bardzo. No, Powiedz mi, Gabor. A w ogóle ja chciałem powiedzieć że ja tak żałowałem, że nie mam na imię Gabor, bo mi się bardzo podoba brzmienie imienia Gabor. No to się cieszę. Tak, a ja powiem, że na drugi mam Janek. Aha, no, czyli, Janku. <laughs> czyli jednak trochę, trafiony. trochę Trochę trafiony, trochę trafiony. Trochę trafiony. Tak, Gaborku mam powiedzieć. No, <śmiech> nie, może być Gaborku. Gaborze. Gaborze. O Boże, Gaborze. No, to naprawdę piękne imię. Słuchaj, Rozmawialiśmy właśnie o różnicach waszych stylistycznych, czyli można powiedzieć, że to, co na początku daliście czyli ta, ta y, muzyka nawiązująca do takiej alternatywy współczesnej, że gdzieś tam się, no nie powiem, że zmarnowała, ale została odsunięta na bok i zaczęliście weszliście w nową w ogóle stylistykę, tak? Tak, my te dotychczasowe utwory y, zamknęliśmy epką pod tytułem y, Szał, tak jak pierwszy singiel, żeby właśnie y, oddzielić to od tego, co teraz robimy. Dlatego, że wtedy mieliśmy taką zajawkę, y, a po drodze zaczęły nam się zbierać utwory, E, które były właśnie takie mm, bardziej, bardziej rokowe. Bardziej rockowe. Mhm. I stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego wszystkiego wrzucać i mieszać. No, zaczęliśmy coś robić nowego, e, no to e, jakby odcięliśmy tamte utwory, zostawiając je, zamykając epkę. E. Mhm. No właśnie, i teraz macie nową, nowy materiał, materiał na całą płytę. I powiedz mi, jak to wygląda z waszej strony, nie odbiorców nas współpraca z YouTube'em, z Spotify'em, z innymi streamerniami, które was mają w kontencie i, i w jaki sposób powinni was grać, jak to wygląda w praktyce. Znaczy w tych czasach jest dużo większy nacisk na to, aby regularnie wypuszczać single. My na przykład mamy zaplanowane 5-6 łącznie to jest absurd, to jest przed absurd, premierą tak? płyty. No jest dużo, ale daje to też bazę do tego, że się regularnie coś wypuszcza, żeby trafić do nowych odbiorców, w szczególności jak my dopiero, to będzie nasz debiutancki album. Więc w pewnym stopniu jest to też pomocne, no bo właśnie cały czas o sobie przypominamy. Ale czy właściwie można powiedzieć, że ten album... Nie jest traktowany w takim y, znaczeniu jak kiedyś, że po prostu człowiek zasiada i słucha sobie y, piosenek po kolei, tylko to jest po prostu zbiór plików, prawda? No w takiej sytuacji, skoro, skoro sześć rzeczy już się zna wcześniej... E, jeszcze to jestem, jakie są statystyki odsłuchań w całości płyt. E, nie wiesz, pewnie. No, nie wiem tutaj. Nie no. aha, aha. Dopiero wypuściliśmy jeden singiel z albumu. I będzie pięć jeszcze, tak? E, tak planujemy, mhm. tak. Mm. E, no, z perspektywy odbiorcy faktycznie to może tak wyglądać, że się słucha bardziej singli, a nie całego albumu. Natomiast no, dla nas, jako, ar, e, dla, jako artystów, e, jednak ten proces nagrywania wszystkiego to jest taka spójna całość. Mhm. Więc my to nagrywamy nie jako po prostu pojedyncze single, tylko cały album. Ja jestem ciekaw, może ktoś nas słucha teraz z artystów, którzy są obsługiwani przez Spotify. Jak to właśnie z tym jest? Znaczy, Czy rzeczywiście wychodzi z tego płyta, czy to jest po prostu zbiór kawałków? Jeśli ktoś na ten temat ma coś do powiedzenia, to bardzo mnie to interesuje. A jeśli chodzi o, nie wiem, samą promocję, nie wiem, y, y, wygląd singla, y, jakiś y, y, y, pomysły na dotarcie do ludzi i tak dalej, to jak to wygląda i ktoś tym zajmuje? Ogólnie e, jeśli chodzi o samą okładkę singla, no to e, do tej pory okładki na nasz album e, wykonał Ladaco. E, no z teledyskami, no to różnie. Na przykład pierwszy był robiony z Grupą 13, legendarną. E, jestem bardzo zadowolony z tego klipu. To był też mój pomysł, żeby właśnie tak zespół postawić. E, za promowanie samych utworów ja odpowiadam. E, z Jankiem robimy treści na social media. E, staramy się regularnie publikować i wrzucać. E, filmy zarówno takie, które pokazują ogólnie jak pracujemy od backstage'u, jakiś nasz sprzęt, no bo ludzi to ciekawi ludzie, nie wiedzą jak to wygląda, ale też po prostu materiały na przykład z planu zdjęciowego do klipu czy też z prób, jak mieliśmy wcześniej próby przed koncertem, więc jest ileś rodzajów treści, którymi promujemy nasze utwory, dlatego że też obecnie Social media działają w taki sposób, że przede wszystkim trzeba siebie jako osobę promować. A muzyka, no dla mnie powiedziałbym, że niestety, ale muzyka schodzi na plan dalszy przede wszystkim. I co? Ale powiem ci, moim zdaniem to jest bardzo fajne, ze względu na to, żeby, wiesz, odróżnić wyraźnie, co jest sztuczną inteligencją, a co jest, wiesz, ludzką. No pod takim względem tak. Natomiast, no jeżeli... No ja jednak, mimo że jestem młody, to tak nie siedzę aż tak mocno w social mediach, więc dużo bardziej bym wolał się to jest skupić. To za, za młody na social mediach. Nie no, tak, tak nie, ale po prostu... I na marnowanie czasu, no wszyscy doskonale No wiemy, tak. No. Poza tym e, odnajduję się w tej sferze... Mm, mi się lepiej montuje filmy niż występuje czasami przed kamerą, bo ja nie, nie umiem robić tak przysłowiowo z siebie głupka. Więc... Nie, tam wróci. A przepraszam, że coś gadam. gadam. Oczywiście, że nie umiesz. <gadam> Więc staramy się, jak już coś robimy, to mm, coś ciekawego, a nie tylko tak, żeby coś po prostu wrzucić, że sobie stoję i coś gadam. Słuchaj, ty coś gadasz, a tu ojej słuchaj, wyobrażasz sobie? <gadam>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 Autopromocja. Jedynka.